To są informacje Polskiego Radia 24. Koalicja Obywatelska rozpoczyna przygotowania do przyszłorocznych wyborów. Posiedzenie Rady Krajowej Partii śledzi nasza reporterka. Mężczyzna, który zastrzelił 26-latka w Bystrzycy Kłodzkiej najprawdopodobniej się bronił. Takie są wstępne ustalenia prokuratury. Węgrzy wybiorą jutro nowy parlament. Większość sondaży wskazuje, że Viktor Orban po 16 latach straci władzę. Minęła 13. Radosław Siennicki. Zapraszam. To historyczna chwila, powiedział na Radzie Krajowej Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk. Dzisiaj jej członkowie wybierają wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika. To jednocześnie zakończenie trwającego od połowy stycznia cyklu wewnętrznych wyborów, pierwszych od momentu połączenia PO z nowoczesną i inicjatywą polską. Przed Ursynowskim Centrum Kultury, w którym odbywa się rada, jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz o czym jeszcze, mówił Donald Tusk. Premier znaczną część swojego przemówienia poświęcił na tematy związane z Rosją i zagrożeniem, jakie ona stwarza dla Polski. Mówił dużo o planach Moskwy, które nazwał piątką Władimira Putina. Jak podkreślał Donald Tusk, chodzi w niej głównie o rozbicie wszelkich współprac Polski, na przykład z NATO czy z Unią. To jest y, próba rozbicia, osłabienia Unii Europejskiej i takie klasyczne szczucie na Unię Europejską, to jest szczucie na Ukrainę. Nie ma ważniejszego punktu w tej piątce Putina niż rozbicie solidarności polsko-ukraińskiej. To jest dla niego droga do jego sukcesu. Teraz trwa zamknięta część Rady dla mediów i wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer tuż przed rozpoczęciem Rady powiedziała, że spodziewa się zwiększenia liczby osób na stanowiskach wiceprzewodniczących. Na pewno będą zmiany w zarządzie wynikające z faktu, że dołączyła nowoczesna inicjatywa Polska. W związku z tym spodziewam się, że znajdą się tam zarówno Barbara Nowacka, jak i Adam Szłabka. Tutaj politycy już się rozjeżdżają i z tego, co ustaliliśmy, to właśnie trwa przeliczanie głosów. Posiedzenie Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej śledzi dla nas Dagmara Kędzior. Bardzo dziękujemy. Śledczy podali wstępne ustalania po wczorajszej śmiertelnej strzelaninie w Bystrzycy kłockiej na Dolnym Śląsku. Przypomnijmy, w zdarzeniu zginął 26-latek. Prokuratura przekazała, że mężczyzna, który posiadał broń, został zaczepiony przez trzy inne osoby. Z tych wstępnych ustaleń wynika, że to była taka konfiguracja jeden przeciwko trzem. Tam doszło do jakichś nieporozumień. Wyjaśniane jest to, na jakim planie kto sprowokował, kto jak się zachowywał. Ci pozostali dwa nie byli w pełni trzeźwi, więc muszą wytrzeźwić, żeby można było ich przesłuchiwać w charakterze świadków. Mówił Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Mężczyzna, który strzelał sam, zgłosił się na policję. Trwa analiza zabezpieczonego monitoringu. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Węgrzy przygotowują się do jutrzejszych wyborów parlamentarnych. Niezależne sondażownie dają zwycięstwo opozycyjnej partii TISA. Ośrodki rządowe wskazują na lekką przewagę rządzącego Fidesu. Na Węgrzech nie obowiązuje formalna cisza wyborcza, ale kampania wyborcza i agitacja na ulicach Budapesztu przycichła. Na miejscu jest nasz wysłannik Michał Makowski. Po wielkim opozycyjnym koncercie na Placu Bohaterów uczestnicy imprezy zrywali plakaty z podobizną prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego, bohatera negatywnej kampanii Fidesu. Jeszcze wczoraj w stolicy można było łatwo spotkać agitatorów zachęcających do głosowania na opozycyjną TISę. Dzisiaj się już na nich nie natknąłem. Kampania wyborcza szumi za to w internecie. Premier Viktor Orban zachęca swoich zwolenników, aby wyszli na spacer i podając sąsiadom rękę zachęcali do głosowania na Fides. 1 kóry, Lider opozycji, Peter Modzior, przestrzega wyborców przed możliwymi fałszerstwami ze strony obozu rządzącego i namawia do pokonania, tu cytat, mafii Fideszu za pomocą karty do głosowania. Ja tam waszarno, z Budapeszt, Michał Makowski, Polskie Radio. Przebieg wyborów na Węgrzech będziemy dla Państwa śledzić na antenie Polskiego Radia 24. Jutro o 22 startuje węgierski wieczór. W naszym studiu będziemy gościć ekspertów, którzy na gorąco będą komentować wyniki wyborów. Nie zabraknie także relacji naszych wysłanników. Dziś Światowy Dzień Choroby Parkinsona. I głównymi objawami są drżenie rąk, sztywność, problemy z poruszaniem i zaburzenia węchu. W Polsce z tego powodu cierpi około 100 tysięcy osób. Dzięki wczesnej diagnozie, leczeniu i zdrowemu stylowi życia można spowolnić rozwój Parkinsona, mówi neurolog profesor Piotr Janik. Wiemy, że aktywność fizyczna, regularne ćwiczenia fizyczne, dietetyczne zalecenia, no również kawa jest podejrzewana o to, że zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona, nie tylko, bo i choroba Alzheimera też niektórzy nawet uważają, zmniejsza ryzyko otępienia. To jest ponad wszelką wątpliwość dzisiaj udowodnione. Zdrowa dieta wzbogacona o kawę, ja również to stosuję, na pewno może pomóc. Choroba Parkinsona jest postępująca i nieuleczalna, polega na obumieraniu komórek nerwowych w mózgu produkujących dopaminę. To były informacje Polskiego Radia 24. Sobota w całym kraju dosyć pochmurna, większe przejaśnienia jedynie na północy. We wschodniej połowie Polski miejscami słabe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Wysoko w, Karp w Karpatach słabe przelotne opady śniegu. Na termometrach od 7 stopni Celsjusza na południu i wschodzie do 13 na zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Sześć minut po 13 Polskiej Radio 24. Małgorzata Żochowska. To jest to medium, które mogą Państwo zabrać ze sobą wszędzie dzięki telefonom, komputerom my państwa nie odstępujemy. Michał Strzałkowski z nami. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Za co kochasz radio? Obiecałam Ojej. sobie, że będę dziś pytać swoich kolegów. To jest moje, moje największe marzenie, żeby pracować w radio. Ja Odkąd jako dziecko zacząłem radia słuchać z moimi dziadkami, z moimi rodzicami, to, to marzyłem o tym, żeby pracować w radio. I najbardziej marzyłem o tym, żeby pracować w polskim radio, bo tego się słuchało. No polskiego radio 24 jeszcze wtedy nie było, były inne anteny radiowe i się w tym zakochałem, więc można powiedzieć, że siedząc tu, dziś, teraz, po raz kolejny, każdego dnia spełniam swoje dziecięce marzenia. Jasne, możesz się realizować, ale też myślę, że niesiemy, zwłaszcza ty, przez swój Świat 24, niesiesz państwu tę wiedzę na tu i teraz, która pozwala też trochę mieć zdanie. No tak, znaczy, żeby mieć zdanie, to przede wszystkim najpierw trzeba mieć wiedzę, a żeby no mieć no wiedzę, to trzeba mówię, posłuchać ludzi mądrych i takich do magazynu Świat24. Zapraszam. Zapraszamy. Świat24 jeszcze raz dzień dobry Państwu. A dziś będziemy mówić o sytuacji na Bliskim Wschodzie w Pakistanie. Dziś mają negocjować Amerykanie i Irańczycy. Już od rana się bardzo dużo w pakistańskiej stolicy dzieje. Były już pierwsze spotkania. Na razie tylko z negocjatorami pakistańskimi obie strony się spotkały. Przed nami główne danie, czyli główna część tych negocjacji. Do czego to może doprowadzić i jakie szanse są na pokój na Bliskim Wschodzie? O to będę pytał za chwilę. A potem także porozmawiamy o kosmosie, a właściwie to o wyścigu Kosmicznymi, o rywalizacji, o podbój, eksplorację, no właśnie, jakiego słowa powinniśmy użyć o wyścigu obecnie, głównie między Amerykanami a Chińczykami. Wszystko to oczywiście na marginesie tego, że misja Artemis 2 dziś w nocy wróciła szczęśliwie na Ziemię po podróży na Księżyc. Zapraszam na audycję Świat 24 Michał Strałkowski. Świat 24. Pierwszym moim i państwa gościem jest dr Karolina Zielińska z Akademii Wistula, która zajmuje się regionem Bliskiego Wschodu. Dzień dobry. Dzień dobry. Te negocjacje, które no właściwie już w jakimś sensie mają miejsce w Islamabadzie, bo na razie wiemy o tym, że zarówno irańscy negocjatorzy, jak i negocjatorzy amerykańscy spotkali się z premierem Pakistanu Szechbazem Sherifem, i to były takie spotkania. Osobno każda ze stron ma dojść do takich negocjacji, ale też nie bezpośrednich, też przez pakistańskich pośredników między Amerykanami a Irańczykami. I ja podejrzewam, że pokoju na Bliskim Wschodzie nie da się załatwić na jednym tylko spotkaniu, nawet gdyby ono się przeciągnęło do jutra. I jak dużo trzeba, żeby według Pani zapanował pokój na Bliskim Wschodzie i co może z tego dzisiejszego spotkania, z tych dzisiejszych rokowań w Pakistanie wyniknąć? Wydaje mi się, że docelowo pokój na Bliskim Wschodzie faktycznie może e, przynieść dopiero zmiana reżimu irańskiego. Dopóki ten reżim irański e, funkcjonuje tak mocno zideologizowany i właśnie z taką ideologią, a nie inną, to tego pokoju raczej nie będzie. Będziemy mieć raczej do czynienia... No właśnie, z kolejnymi eskalacjami i negocjacjami. Faktycznie te rozmowy w Islamabadzie, one też zaczynają się z takiego punktu wyjścia, którego do końca nie znamy. To znaczy obie strony opublikowały takie listy punktów bardzo, bardzo daleko idące, w zasadzie żądające kapitulacji drugiej strony. I oczywiście nie znamy tej listy, na bazie której faktycznie te negocjacje mają być, mają być toczone. Islamabad też bardzo chciałby doprowadzić właśnie do takich bezpośrednich rozmów pomiędzy stronami, ale tak jak pan redaktor zauważył, te, te, te rozmowy są zaplanowane tylko na jeden dzień. Nie wiadomo, czy do takich bezpośrednich rozmów dojdzie, mimo że obie strony tak naprawdę wysłały no, bardzo wysoko, wysoko postawione delegacje. Tak? To, to dodajmy, wiceprezydenta, że Stanów tak, Zjednoczonych, a ze strony irańskiej szef parlamentu pan Galibaw, ale też minister spraw zagranicznych Abbas Araqchi, no, to są na pewno rozmowy Obie strony chcą pokazać, że do nich bardzo poważnie podchodzą. Reuters informuje, powołując się na swoje źródła, że Amerykanie mieli zgodzić się na uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów m.in. w Katarze, ale także i w innych bankach. No to jest taki element luzowania i to poważne, istotne sankcji, jakie na Iran zostały nałożone, ale nie ma oficjalnego potwierdzenia, że rzeczywiście tak się stało. To tylko Reuters, powołując się na swoje anonimowe źródła, tak, tak podaje. No... Tak, Amerykanie to już zresztą zdemontowali. A no właśnie. Więc raczej się nie należy chyba spodziewać po pierwszym spotkaniu jakichś daleko idących ustępstw ze, ze, ze, ze strony którejkolwiek strony, bo one o, obie podchodzą do tych negocjacji ogłaszając na rynkach wewnętrznych, że absolutnie przeciwnika zwyciężyły. No bo Amerykanie, że, że Iran zgnietli, że, że zmietli dużą część kierownictwa, że zniszczyli armię, a Irańczycy, że to potężne uderzenie jednak wytrzymali znaczy nie tyle Irańczycy, co Republika Islamska jako państwo, jako twór polityczny wytrzymała, nie zawaliła się. No każdy może swoje zwycięstwo ogłosić. No dokładnie tak. Mamy tutaj do czynienia też z takim właśnie zdarzeniem jednak tej, tej, tej wojny, takiej trochę propagandowej. Tak? I, I tutaj oczywiście bilans jest mało korzystny dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że dla reżimu irańskiego no właśnie samo przetrwanie jest już osiągnięciem i, i w tym momencie mało kto dyskutuje tak faktycznie, co się wydarzyło, faktycznie jaka jest skala osłabienia reżimu irańskiego, zarówno jeżeli chodzi o jego potencjał militarny ale też jeżeli chodzi o jego siłę wewnętrzną, tak, to znaczy na pewno po tej wojnie ten reżim jest mocniejszy wewnętrznie, w takim, w takim sensie na pewno jest bardziej zdeterminowany do absolutnie bezwzględnego utrzymania, utrzymania władzy. Natomiast z drugiej strony no, legitymizacja tego reżimu jest bardzo mocno nadszerpnięta i teraz głównym celem dla Iranu wydaje się no, właśnie pozyskanie środków, tak, środków finansowych, które będą w pierwszej kolejności oczywiście służyły odbudowie, odbudowie arsenału, natomiast no, też w jakiś sposób mogą pozwolić na to, żeby tą ludność irańską, jednocześnie ją bardzo mocno tłamsząc, jednak zapewnić jej jakiś minimum poziomu życia, które sprawi, że jednak, że jednak ten reżim przetrwa również na tym, na tym odcinku wewnętrznym. No, mówiła pani o tym, że żeby doszło do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie, to potrzebna byłaby zmiana reżimu w e, Iranie. No ale w jakimś sensie i szef Pentagonu Pete Hexow i Donald Trump e, mówią, że ten reżim został zmieniony w tym sensie, że e, zlikwidowano dużą część pierwszego garnituru przywódców. Trump przekonywał, że nawet drugiego i trzeciego, i że ci nowi ludzie, którzy teraz przyjdą do władzy. To już jest zupełnie inny reżim, to są zupełnie inni ludzie, to są ludzie skłonni do rozmów, skłonni do pokoju e, i według Amerykanów reżim jednak został zmieniony. To, yy, to, to, to, to, to pani to wierzy, że został zmieniony? Nie do końca. To znaczy na pewno nie mamy tutaj do czynienia z końcem Republiki Islamskiej. Pytanie, jak faktycznie ten nowy garnitur przywódców będzie w praktyce funkcjonować. Tak? To znaczy ym, pierwsze wrażenie jej nie jest korzystne tak? I, i pierwsze wrażenie nie zgadza się z tym, co, co, co mówi prezydent Trump i, i jego ludzie. To znaczy to są ludzie naprawdę bardzo mocno zideologizowani, radykalni, którzy są sednem tego reżimu, którzy kariery swoje zrobili zarówno na agresji zewnętrznej i terroryzmie, ale też i na agresji wewnętrznej i e, rozstrzeliwaniu e, przeciwników reżimu. Więc tutaj jakościowej zmiany nie ma. To najwyżej możemy spekulować wydaje się o motywacjach tych ludzi, to znaczy oni na pewno będą chcieli utrzymać się władzy. I w związku z tym być może być może będą w jakiś sposób z punktu widzenia takiego ideologicznego, religijnego troszeczkę inaczej się zachowywać, ale to inaczej niekoniecznie musi oznaczać łagodniej. To znaczy oni na przykład mogą tym bardziej chcieć pozyskać broń jądrową i tutaj to, że ta, y, wydaje się, taka bardzo, bardziej teologiczna, y, religijna strona tego reżimu została osłabiona, y, to będzie tym bardziej sprzyjało temu, tej właśnie militaryzacji. No. Więc bynajmniej to nie jest tak, że oni mogą być bardziej pragmatyczni. Tak? Nie wydaje mi się, żeby cele tego reżimu się zmieniły, a to jest tutaj sedno. Tak? Jeżeli celem tego reżimu jest e, zniszczenie Izraela, e, odebranie Arabii Saudyjskiej przywództwa w świecie islamu, e, wyrzucenie jakichkolwiek wpływów zachodnich e, z całego regionu, e, no to tutaj jakby to pole do negocjacji jest naprawdę niewielkie. Oni co najwyżej mogą jak zawsze po prostu grać na czas. Ale tak jak to robili przez przez dziesięciolecia no, jeszcze nawiążę do tego, o czym pani mówiła, do kwestii prac nad pozyskaniem broni jądrowej. Niektórzy wskazują na to, że kraj, który też w sposób no poza wszelkimi systemami międzynarodowymi tę broń pozyskał, czyli, ale ją pozyskał już nie to, że stara się jeszcze, tylko już ją pozyskał, czyli Korea Północna, choć nie ma wiele tej broni atomowej. No nikomu się nawet chyba w głowie nie mieści, żeby te Koreę, chociaż to reżim jeszcze bardziej opresyjny od irańskiego, żeby, żeby tę Koreę atakować. Donald Trump nawet na Nazywał Kim jong fajnym gościem, spotykał się z nim kilkakrotnie, fotografował się z nim i chociaż zapowiadał ile to załatwi, to, to nic nie załatwił, ale nikomu nie przychodzi do głowy, żeby tę Koreę Północną atakować. Oczywiście to jest jeszcze bardzo wiele różnych powodów, położenie geograficzne, inne miejsce na mapie świata, oczywiście inny trochę układ Chiny, które są obok. Natomiast no, Irańczycy być może patrzą, gdybyśmy tę bombę już mieli wcześniej, to nikt by nas nie atakował pewnie w ten sposób reżim może myśleć pytanie właśnie co powinien w tym momencie myśleć świat zachodu tak dlatego, że no właśnie ten przypadek w Korei Północnej pokazuje, że zbyt długie zwlekanie, pozwalanie tym reżimom właśnie na to, żeby one grały na czas niekończące się negocjacje to wszystko być może mieści się w naszym zachodnim takim modus operandi tak? I, i w tej naszej woli faktycznie działania tak, jakby ten porządek oparty na prawie międzynarodowym bezwzględnie funkcjonował. Natomiast te reżimy po prostu to wykorzystują w taki sposób, że widzą to jako słabość. Tak? I Iran też każde negocjacje postrzega, postrzega jako słabość te toczone obecnie też, to znaczy... To jest też bardzo mocno zakotwiczone kulturowo, że, że w tej optyce irańskiej tak naprawdę przeciwnik się w tym momencie poddaje, przeciwnik okazał, okazał się zbyt słaby. Jest taki bardzo mocny sygnał, że tak naprawdę wystarczyło tych kilka tygodni jakichś problemów na rynku, na rynku paliw i oto Zachód tak naprawdę kapituluje I, i na tym reżim irański bardzo mocno buduje propagandowo się zarówno wewnętrznie jak i, jak i zewnętrznie w tej chwili. A czy największym, albo może jak dużym zagrożeniem dla stabilności tego rozejmu jest to, co dzieje się w Libanie? No bo tam walki nie ustają. Dziś na przykład trzy osoby zginęły w okolicy miejscowości Nabatija w południowym Libanie w wyniku izraelskiego bombardowania. No tam rozejmu nie ma, choć zapowiedziano rozmowy między Izraelem a rządem libańskim. Ale to, to oczywiście trzeba pamiętać, że nie, nie ma żadnego znaku równości między rządem Libanu a libańskim Hezbollahem. Na ile ta sytuacja w Libanie może, może zagrozić stabilności i, i, i temu, o czym rozmawiają, czy będą rozmawiać za chwilę w Pakistanie Amerykanie i Irańczycy? Wszystko zależy od tego, czy na przykład Iran będzie potrzebował jakiegoś pretekstu, żeby te negocjacje wywrócić. Jeżeli będzie chciał mieć taki pretekst, to oczywiście może wykorzystać sytuację w Libanie. Jeżeli nie będzie chciał mieć pretekstu, to, to tego nie zrobi. Z Libanem jest tak, że tutaj ten warunek, że zawieszenie broni ma oznaczać również koniec walk z Hezbollahem postawił Iran i ten warunek nie został spełniony. Podobnie jak nie został spełniony warunek wstępny Stanów Zjednoczonych, który mówił o tym, że warunkiem rozejmu jest to, żeby otwarto e, Ciśninę Ormuz. Tak? I te negocjacje mimo wszystko się toczą. Te głosy, które domagają się bezwzględnego e, zakończenia walk z Hezbollahem w ramach zawieszenia broni e, z Iranem są bardzo szkodliwe, dlatego że one... Mm, zafunkcjonują i już funkcjonują w odbiorze libańskim, tak jakby to Iran wywalczył zawieszenie broni i obronił Hezbollah. Tak nie może być i moim zdaniem te, te walki po pierwsze one już są zdecydowanie zredukowane, po drugie ewentualne zawieszenie broni powinno właśnie być czymś, co wynegocjuje znowu Izrael z rządem libańskim po to, żeby właśnie to rząd libański na tym zyskał, a Hezbollah stracił. Więc y, ta perspektywa tych rozmów, które mają być w Waszyngtonie we wtorek, bezpośrednich pomiędzy, pomiędzy przedstawicielami Izraela i, i Libanu, jest w tym kontekście bardzo bardzo ważna. Rząd libański już po raz któryś zaapelował bezpośrednie y, rozmowy z Izraelem, które mają prowadzić do nawiązania relacji bardzo ostrożnie do tej pory do tego, do tego podchodził. Wręcz można powiedzieć, że troszeczkę Amerykanie ich musieli zmuszać do tych, do tych negocjacji. Dlatego, że cały czas też widać, że pomimo bardzo dużej woli politycznej ukrócenia Hezbolachu i pomimo tego, że zdecydowana większość Libańczyków absolutnie ma dosyć w Hezbolachu i też postrzega Hezbolach jako winny tego, że, że po, raz kolejny, po raz kolejny Liban został wciągnięty w wojnę z Izraelem, to jednak brakuje temu rządowi armii libańskiej realnych środków do tego, żeby faktycznie z Hezbollahem się rozprawić. Cały czas działa ta groźba, którą Hezbollah, a za jej, jego pośrednictwem Iran wobec, wobec Libanu artykułuje, czyli groźba kolejnej wojny domowej w Libanie. I, I wydaje się, że tutaj też społeczność międzynarodowa powinna chyba troszeczkę bliżej przyjrzeć się temu, co się dzieje w Libanie i zastanowić się, w jaki, jaki sposób można wesprzeć Liban tak naprawdę, bo oczywiście Oczywiście cel jest wspólny, tak? I Izrael i, i rząd libański chciałby rozbrojenia Hezbollahu, ale ciężko oczekiwać, że, że to Izrael to zrobi, tak to muszą zrobić Libańczycy wsparci przez, przez świat zewnętrzny. A to, że podczas tej wojny Izrael bardzo szeroko prowadził swoje uderzenia, nie tylko w te miejsca no, uważane za tereny kontrolowane przez Hezbollah, nie tylko w Dolinę Beka, nie tylko w samo południe Libanu, nie tylko w te dzielnice w południowej części Bejrutu, które są tymi, tymi twierdzami Hezbollahu, ale właściwie w wiele innych miejsc w Bejrucie, w niemal każde. No, mieliśmy przecież pod, przepotężne bombardowanie w tym tygodniu Bejrutu. Ogromne, ponad 300 osób nie żyje. Ponad 1200 jest rannych. Czy to nie sprawia jednak, że ci Libańczycy, którzy chcieliby oczywiście, żeby Hezbollah z ich kraju zniknął, no nie mają ochoty, żeby no, to się działo w porozumieniu z Izraelem? E, oczywiście jest ten problem, tak? I, I dlatego ta sytuacja musi naprawdę być bardzo, bardzo rozsądnie zarządzana, tak? Tak jak chociażby mówiłam o tej kwestii, kwestii rozejmu i kto go zawrze tak naprawdę i pod czyim, pod czyim wpływem. Większość, zdecydowana większość tych celów, które, które były e, zbombardowane w Bejrucie i w innych miejscach, wiążą się bezpośrednio z Hezbollahem. Natomiast, i też tutaj trzeba powiedzieć, że wydaje się, że tą kampanię, taką jeden dzień i naprawdę tak dużo tych uderzeń, Izrael przeprowadził specjalnie właśnie w kontekście tego, że, że, że to zawieszenie broni już miało wchodzić w życie. Żeby jak najwięcej zdążyć uderzyć po prostu, żeby tak? po prostu dążyć, uderzyć jak najbardziej. Tak, a kolejne dni widzieliśmy od razu, że, że, że faktycznie ta skala ataków była, była bardzo, bardzo zredukowana i tak, na razie, i tak na razie zostaje. Natomiast oczywiście tutaj kwestia tej wewnętrznej opinii publicznej w jest jest niesamowicie istotna. A jeśli chodzi o Izrael, tam w momencie kiedy zostało już ogłoszone to porozumienie o rozejmie między, na razie dwutygodniowe tylko, między Amerykanami a Irańczykami, dwutygodniowe, kruche, dużo zależy od tego co dziś wydarzy się w Islamabadzie, to już w Izraelu się odezwały głosy, że, że trzeba już zacząć rozliczać to wszystko co się dzieje, no choćby Jair Lapid, lider opozycji tak, tak mówił, no, na czas wojny się często w Izraelu zawiesza te wszystkie spory polityczne i one szybko odżywają. Wojna się nie skończyła. Tak, to znaczy, Izrael jest, Izrael jest niewątpliwie już w nieformalnej kampanii wyborczej, co też wpływa, tak? To znaczy w październiku, w październiku powinno odbyć się w Izraelu e, wybory pod warunkiem, że no właśnie odbędą się zgodnie, zgodnie z planem, nie wcześniej. E, ale raczej raczej ten październik jest w tej chwili najbardziej realnym terminem. E, i to widać bardzo wyraźnie, że obie strony sceny politycznej mają absolutnie inną narrację na temat tego, co się wydarzyło. To znaczy Netanyahu i jego stronnicy mówią o całkowitym wspaniałym zwycięstwie, podczas kiedy opozycja mówi o totalnej porażce. Natomiast w prasie oczywiście dyskutuje się bardziej zniuansowaną, zniuansowaną wersję tak, tego, co faktycznie udało się uzyskać, tego, czego nie udało się uzyskać, gdzie jak najbardziej jakby przekonanie co do tego, że ta wojna była nieunikniona. I tak naprawdę im dłużej, im dłużej trwał ten stan, w którym tak naprawdę Iran mógł zbroić się po zęby, by trwał, tym, tym, tym gorzej. Tak? Więc, więc i tak to było za późno, zwłaszcza biorąc pod uwagę rozwój, rozwój programu atomowego. To jest, to jest pierwszy kontekst, drugi kontekst jest taki, że Izraelczycy na to, co się wydarzyło Patrząc z punktu widzenia tak naprawdę wszystkiego, co się wydarzyło od 7 października. Dla nich to nie jest wyizolowane wydarzenie, tylko to jest pewne kontinuum e, tych, tych wojen, które, które od, od już prawie trzech lat e, się toczą i praktycznie, praktycznie nieprzerwanie więc więc jak najbardziej tak i tutaj oczywiście poza kwestiami takimi typowo geopolitycznymi i militarnymi jak na przykład ocena skali osłabienia reżimu czy ocena skali osłabienia zasobów wojskowych czy zdolności Iranu do, do wsparcia proxy. Też jest ta arena wewnętrzna, tak, to znaczy kwestia przedłużającego się osłabienia gospodarczego, związanego z przekierowaniem olbrzymich finansów na, na, na wojsko, z przekierowaniem zasobów ludzkich na, na obronę również. Kwestia przygotowania y, kraju do właśnie, no, przedłużającej się takiej sytuacji, gdzie po tych prawie trzech latach wojny wciąż są ludzie, którzy nie mają łatwego dostępu do, y, do schronu, gdzie niekoniecznie działają y, rekompensaty dla przedsiębiorców, którzy tracą, y, tracą dochody w trakcie takiej no, właśnie kolejnej wojny. Kwestia organizacji systemu edukacyjnego to też oczywiście jest częścią tej, tej wewnętrznej y, rozmowy. Ja jeszcze wrócę do samej sytuacji na linii Stany Zjednoczone. Iran na koniec naszej rozmowy i spytam o cieśninę No To jest drugie takie miejsce, od którego, jak rozumiem, może zależeć stabilność tego rozejmu i to, czy on zostanie przedłużony, bo na razie ta cieśnina nie została przez Irańczyków szeroko otwarta. Między innymi Irańczycy czy władze Republiki Islamskiej wskazują na sytuację w Libanie jako na powód nieotwarcia tej cieśniny, no bo według Republiki Islamskiej elementem rozejmu z Amerykanami powinno być Izrael, Izraelczykami, powinno być także zakończenie działań zbrojnych Izraela w Libanie według Izraelczyków i Amerykanów. To nie jest e, częścią tego, tego porozumienia o rozejmie. W związku z czym to, to może też sprawić, że ta cisina orumus się nie, nie zostanie otwarta. No z kolei tu Amerykanie mówią, od tego my uzależniamy to, czy rozejm ma miejsce, czy ta, czy ta cisina jest otwarta, drożna i mogą nią no, w nieblokowany, nie, nie, nie nieskrępowany sposób przepływać wszystkie statki. Dokładnie tak, aczkolwiek wydaje się, że właśnie ta ciśnina ormuz za Hezbollah to, to był taki warunek wstępny rozmów. Mimo ich niespełnienia do tych rozmów doszło, więc, więc być może tutaj już e, tak naprawdę negocjacje pomiędzy stronami toczą się na trochę innym, e, innym poziomie i niekoniecznie jest tutaj e, taka warunkowość, zwłaszcza, że dzisiaj Irańczycy ogłosili, że tak naprawdę nie są do końca w stanie otworzyć Cieśniny ormus, ponieważ stracili kontrolę nad tym, gdzie są miny, które sami e, hojnie tam e, rozmieszczali w toku działań e, wojennych. Więc wydaje się, że tutaj jeżeli chodzi o Cieśninę Ormus, też cały szereg innych czynników będzie, będzie grał. Tak? To znaczy Iran stara się też taką narrację promować, że to jest tak naprawdę jego zysk. Przed wojną ciśnina Ormus to był obszar wolności żeglugi. W tej chwili Iran tak naprawdę może decydować, kto przepłynie, kto nie. Iran być może będzie chciał pobierać to myto. Amerykanie również sygnalizowali w jakichś takich dziwnych wypowiedziach prezydenta możliwość pobierania myta za, za przejście przez cieślinę Ormus, albo przez Amerykanów, albo być może przez, przez Oman, więc to jest też ten kolejny element negocjacji. W Islamabadzie są też obecne delegacje Arabii Saudyjskiej i Kataru i to na pewno też są państwa i też reprezentanci państw Zatoki, które będą żywotnie zainteresowane w tym, żeby doprowadzić do, do otwarcia tej cieśniny. No i oczywiście dla nich to jest kluczowe, jeśli chodzi o, o ich gospodarki, ale także, jak rozumiem, to jest kluczowe dla bardzo wielu miejsc na świecie, no bo bez odblokowania cieśniny ormus trudno mówić o zakończeniu kryzysu energetycznego. No tutaj dużo bardziej Azja na tym cierpi, nawet niż świat zachodni, bo to jednak Azja więcej stamtąd sprowadzała tych surowców energetycznych. Tak, ale oczywiście rykoszetem to, to uderza we wszystkich, tak? bo, bo, bo sama taka prawidłowość rynkowa, nawet jeżeli ten przepływ przez ciśnienie normus spada o kilka procent, widzimy jak ceny ropy od razu rosną o kilkadziesiąt, bo, bo też są podmioty, które na przykład chciałyby czasem na tym, na tym zarobić, a czasem to też jest kwestia po prostu sposobów, w jaki te rynki funkcjonują i jak też są tworzone te, te cenniki, biorąc pod uwagę, Dostępność ropy chociażby na zaraz, dostępność ropy w jakimś okresie czasowym, tak więc, więc zdecydowanie jest to, jest to istotne dla wszystkich. Dlatego też bardzo wiele osób na świecie przygląda się temu, co dzieje się dziś w Islamabadzie. Ja przypomnę, tam są już negocjatorzy amerykańscy, są negocjatorzy irańscy. Wszystko to się tak naprawdę dopiero rozpoczyna, bo to, co się działo od rana w Islamabadzie, było wstępem do tych głównych rokowań. Będziemy się temu oczywiście na bieżąco przyglądać. Doktor Karolina Zielińska z Akademii Wistura była moim i Państwa gościem. Bardzo pani doktor dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.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 Czym ona się różni od międzynarodowej stacji kosmicznej? Jest mniejsza, większa, nowocześniejsza, mniej nowoczesna? Tym, że jest przede wszystkim nowoczesna. Jest dużo mniejsza w przeciwieństwie do ISS, która waży około 400 ton. Tiengong waży 70, 100 ze statkami ją zaopatrującymi Shenzhou i Tiengong, czyli tymi, które wożą materiały i załogi. No, Chińczycy bardzo chwalą się Tiengong przede wszystkim jej efektywnością energetyczną, tym, że ma zresztą chińskiej produkcji bardzo zaawansowane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 Chiny zatem stawiają bardzo mocno na ten podbój kosmosu. Ważne dla nich ma też na przykład znaczenie to, że na Ziemi takim rywalem Chin są Indie regionalnym i tutaj wiele sporów jeśli chodzi o kwestie morskie, jeśli chodzi o kwestie szlaków handlowych, a w kosmosie Indie to jest jakiś punkt odniesienia dla Chin czy tylko Amerykanie? Tylko Amerykanie, natomiast bacznie będą obserwować to, co Indie będą robiły w kosmosie. Zarówno program Chandrayan, czyli program księżycowy, jak i w ogóle program Gaganyan, czyli program lotów orbitalnych z załogą. Jak będą się zachowywać te kapsuły? Z jaką częstotliwością Indie będą je wysyłać? Bo rzeczywiście Indie i Japonia to są w tej chwili kraje, które wysyłają swoje ładunki najtaniej, jeżeli chodzi o te programy państwowe, więc Chiny będą się temu przypatrywać. Zresztą ta rywalizacja też ma często taki bardzo symboliczny wydźwięk. To są dwie cywilizacje wysokiego kontekstu i nawet kiedy Chińczycy kilka lat temu prowadzili swoje własne testy broni antybalistycznej, one zostały, przed, czyli zwalczającej rakiety dalekiego zasięgu, one zostały przeprowadzone tego samego dnia, kiedy był lot indyjskiej rakiety kosmicznej, żeby pokazać, że w pewnym sensie patrzymy, obserwujemy, przyglądamy się i mamy was na oku. A jeśli chodzi o księżyc, no to trochę jest taki na razie, mam wrażenie, podział terytorialny w jakimś sensie. Chińczycy sobie wzięli ciemną stronę za miejsce do eksploracji ty, tymi sądami Indie wolą lądować w okolicach biegunów, yy, więc no, trochę tak też się trzymają od siebie z daleka. Natomiast znaczy, starają się sobie nie wchodzić w paradę i tak samo z Amerykanami. I jeśli coś ląduje na Księżycu, to tak żeby nie za blisko siebie. Wszyscy chcieliby w tej chwili lądować blisko bieguna południowego, bo tam spodziewamy się, tam że pierwsi, będzie Pierwszy był Indie, z tego co pamiętam. Zgadza się. Tam spodziewamy się, że będzie lód wodny, który już w ogóle scementuje jako ten kluczowy zasób możliwość dalszego utrzymania ludzi na powierzchni Księżyca, że tej wody nie trzeba będzie przywozić z Ziemi, ale rzeczywiście będzie można ją roztapiać i pić na miejscu. Rzeczywiście Chiny, póki co na ciemnej stronie nie było nikogo. Amerykanie, czy to sądami, czy pojazdami Apollo, czy teraz Artemis II tylko przelatują, robią zdjęcia, zresztą bardzo wysokiej jakości, ale jeszcze nie przeprowadzili lądowania. W tym know-how mają tylko Chińczycy. Również Chińczycy podkreślają, że w dalszym ciągu w mocy są traktaty kosmiczne, czyli te dokumenty y, uchwalone w latach 70. -tych. Układ kosmiczny, układ o, przez, o, o przestrzeni, o ratowaniu astronautów, o Księżycu swoją drogą, które mówią, że Księżyc, orbity i kosmos to jest dobro całej ludzkości. Chińczycy czego by nie robili, gdzie by nie lądowali, w dalszym ciągu się tego trzymają i często w swoich przekazach propagandowych pokazują właśnie wspomniany program Artemis i porozumienie Artemisa Koc, które za nim stoi, jako to, taką próbę zawłaszczenia przez zachód Księżyca terytorialnie. No zwłaszcza, że Donald Trump w ostatnich dniach mówił o wbijaniu amerykańskiej flagi w powierzchnię Księżyca, że to ma być jeden z elementów misji Artemis 4, że astronauci tam w 2028 roku wylądują i natychmiast pierwsze, co zrobią, to wbiją amerykańską flagę w księżycowy regolit. Trump zresztą mówił nawet o wbijaniu dosłownie pasów i gwiazd w powierzchnię Marsa, także zdecydowanie i on ma plany i spogląda na Księżyc i dalej. A jeśli chodzi o to, co działo się w, z misją Artemis, to, to, to ma pan informację o tym, czy Chińczycy to oglądali w telewizji? To było transmitowane? To było jakimś, jakąś sensacją, wydarzeniem? Czy raczej na dalszych miejscach w, w serwisach informacyjnych? Zdecydowanie na pierwszym wszystkie chińskie dzienniki, agencje informacyjne, nie tylko te naukowe, ale generalnie wszyscy się tym zajmowali, wszyscy to śledzili. Były porównania między programem Artemis i programem Chang'e. Także Chińczycy kultywują... Cywili właśnie to spojrzenie na siebie samych, również przez ten pryzmat jako cywilizację astronomów, że pokazać, że się tym interesują, znowu mają to na oku. Mm, no więc tak to wygląda w tym momencie, ta część tego wyścigu yy, kosmicznego, wyścigu. No właśnie, kiedyś się mówiło o podboju kosmosu, potem o eksploracji kosmosu, znowu powinniśmy mówić o podboju, czy wciąż jeszcze o eksploracji? Ja bym unikał tej sekurytyzacji języka, takie, taki buzzword w tej chwili, jest to eksploracja nacechowana wyścigiem, bo jednak rywalizacja to jest, tak psychologicznie spoglądając, to jest ten czynnik, który pcha nas wszystkich ludzi do tego, żeby osiągać rzeczy wielkie, a to państwa i organizacje kosmiczne chciałyby w tej chwili na Księżycu i dalej. To zatem mówimy o eksploracji wciąż kosmosu, nie u jego e, podboju. Bardzo dziękuję. Krzysztof Karwowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Studio Polskie Grady 24. Udanego weekendu wszystkim. Ja również państwu tego życzę i mówię do usłyszenia. Michał Strzałkowski. Świat 24 Reklama Już dziś z kuponem Lidl Plus Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów Cena przed obniżką 4,99 Teraz 99 groszy za opakowanie przy zakupie 3 Winogrona czerwone bezpestkowe luzem Cena przed obniżką 19,99 Teraz 11,99 za kilogram Szczegóły w aplikacji Dodatkowo wszystkie produkty chemiczne do sprzątania, zmywania i prania Drugi tańszy produkt 70% taniej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 Promocja.